BOOK two. 2 3ส36สการขนส่งมวลชนล็อกแกลนย์ทรานสปอร์ตพุบลิชเน่ล็อกแกลนย์ทรานสปอร์ตพป้ายรถโดยสารอยู่ที่ไหนครับ Gdzie jest przystanek? Gdzie jest przystanek? r o d m e k a a i a n g m Który autobus jedzie do centrum? Który autobus jedzie do centrum? p n a k s t a r z na k ą a ę p j k s t r z e n s c j ę c h j ć a k t r e ć n s c h z a ę j ć k t r e ą c h na ą ć s p z t ę j n t r e c h r a t ć a k p r a t p ą t Czy muszę się przesiadać? Czy muszę się przesiadać? p o t o g to rod tinaik, r a Gdzie muszę się przesiąść? Gdzie muszę się przesiąść? To rod r a k a t o l a krap. Ile kosztuje bilet? Ile kosztuje bilet? k i e p i j korn, tii, teđ, ŋglang, e ŋ krap. Ile przystanków jest do centrum? Ile przystanków jest do centrum? Khun Tong Long roti mikrab. Musi tu pan, pani wysiąść. Musi tu pan, pani wysiąść. Khun Tong Long kąglang, k r a Musi pan, pani wysiąść z tyłu. Musi pan, pani wysiąć ś z tyłu. อีก5นาทีรถไฟขบวนต่อไปจะมาครับ Następna kolejka metra przyjedzie za 5 Nast na przy minut Następna kolejka metra przyjedzie za 5 minut อีก15นาทีรถรางขบวนต่อไปจะมาครับ Następny tramwaj przyjedzie za 10 minut Następny tramwaj przyjedzie za 10 minut อีก15นาทีรถเมล์คันต่อไปจะมาครับ Następny autobus przyjedzie za 15 minut Następny autobus przyjedzie za 15 minut รถไฟใต้ดินเที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ O której godzinie odjeżdża ostatnia kolejka metra O której godzinie odjeżdża ostatnia kolejka metra รถรางเที่ยวสุดท้ายเมื่อไรครับ t ó r e j godzinie odjeżdża ostatni t r a m w a j O której godzinie odjeżdża ostatni tramwaj? รถเมล์เที่ยวสุดท้ายเมื่อไรครับ której godzinie odjeżdża ostatni autobus? O której godzinie odjeżdża ostatni autobus? คุณมีตั๋วรถไหมครับ Ma pan, pani bilet? Ma pan, pani bilet? t u r rot rlu mymi. Pom mi mi t u r rot krap. Bilet? Nie, nie mam. Bilet? Nie, nie mam. n g e n k u n tong s i e k a prab krap. No to musi pan, pani zapłacić karę. No to musi pan, pani zapłacić karę.